To są informacje Polskiego Radia 24. Odnaleziono drugiego członka załogi zestrzelonego nad Iranem, myśliwca F-15, jest zdrowy i bezpieczny, informuje amerykański prezydent. Miłości, ciepła i spokoju, tego życzy Polakom na święta wielkanocne premier Donald Tusk. Świąteczny czas sprzyja nadmiernemu jedzeniu. Przy wspólnym stole lekarze radzą, zachowajmy umiar. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Amerykańskie siły specjalne odnalazły i ewakuowały drugiego członka załogi, myśliwca F-15, zestrzelonego nad Iranem, podaje agencja Reutera, powołując się na wpis prezydenta Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Czytamy w nim m.in., że i tu cytat... Wojsko amerykańskie przeprowadziło jedną z najbardziej śmiałych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA. Dla jednego z naszych niesamowitych oficerów załogi, który jest również wielce szanowanym pułkownikiem i o którym z radością informuję, że jest teraz całkowicie zdrowy i bezpieczny. Tyle Donald Trump w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że maszyna została strącona przez irańską obronę przeciwlotniczą w piątek. Amerykanie wysłali samoloty, helikoptery i siły specjalne w celu uratowania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 Premier dodał, że w wielu domach tegoroczna Wielkanoc upłynie pod znakiem rozmów i dyskusji o aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. Donald Tusk wskazał jednocześnie, że nawet w tym niespokojnym czasie nie można zapomnieć o utrzymaniu narodowej wspólnoty. Za 3,5 godziny papież odprawi mszę na ołtarzu na placu św. Piotra. Następnie w samo południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa urbi et orbi, czyli miastu i światu. Wczoraj w Bazylice św. Piotra papież przewodniczył mszy wigilii paschalnej. Nabożeństwo odprawiane późnym wieczorem w Wielką Sobotę jest najważniejszą i najdłuższą w roku liturgicznym. E, najdłuższym w roku liturgicznym. Leon XIV zaapelował o zaangażowanie na rzecz tego, aby wszędzie na na świecie rozkwitały paschalne dary zgody i pokoju. Ankie aj nostri Giordni.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 Liżowały. W czasie mszy Wigilii Paschalnej papież ochrzcił i udzielił sakramentu bierzmowania dziesięciu dorosłym z Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Korei Południowej. Święta to czas wyjazdów. Policjanci przypominają o zabezpieczeniu domów i mieszkań przed włamaniem. Chodzi o ograniczenie ryzyka kradzieży podczas nieobecności domowników, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fiołek. Jeżeli chcemy gdzieś jechać, to aby nie chwalić się przed takimi wyjazdami gdzieś tam na Facebooku czy innych portalach społecznościowych. Jeżeli chcemy, to raczej róbmy to już wracając albo już po powrocie i zabezpieczmy odpowiednio swój dobytek, swoje mieszkanie i przygotujmy się, jeżeli to jest dłuższa jazda, odpowiednio. Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest dokładne zamknięcie wszystkich drzwi i okien. Coraz popularniejsze stają się kamery monitoringu. Świąteczne stoły i rodzinne spotkania często oznaczają jedno. Jemy więcej niż zwykle, czasem nawet znacznie więcej niż potrzebuje nasz organizm. Doktor Radosław Kępiński z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zaleca zachować w świąteczne dni umiar. Najprościej przede wszystkim racjonalnie gospodarować tą ilością czasu przy stole, czyli rozłożyć ten posiłek na 4-5 posiłków dziennie, żeby ten żołądek nie ulegał przeciążeniu. Po posiłku spacer, aktywność fizyczna, każda aktywność fizyczna wzbudza też aktywność przywodu pokarmowego, więc ten żołądek będzie prawidłowo opróżniany. Z treści unikniemy takich nieprzyjemnych historii. Jednym słowem unikamy jedzenia i siedzenia. Przejedzenie może nasilać refluks zgagę, a w niektórych przypadkach wywołać atak kamicy żółciowej czy ostre zapalenie trzustki. Doktor ostrzega, że na przejedzenie nie pomogą nam też herbatki ziołowe czy suplementy diety. Dodał, że gdy jednak przeciążymy żołądek, musimy zastosować krótką głodówkę. To były informacje Polskiego Radia 24. Świąteczna niedziela, zapowiada się ciepła. Na południu i południowym wschodzie będzie więcej słońca, ale pochmurno za to na północy i zachodzie i tam przelotne opady deszczu. Po południu deszcz i burze mają pojawić się w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 20-21 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. A jutro, w lany poniedziałek, w całym kraju, ma być chłodno i deszczowo. Poranek w Polskim Radio 24. Jeszcze raz mówiłem Państwu dzień dobry. Niech będzie piękne, szczególnie dziś, bo to, co nie niewyobrażalne, Właśnie się stało, właśnie się dzieje. Mamy niedzielę, 5 kwietnia, Wielkanoc, Święto Zmartwychwstania Pańskiego. 95 dzień roku, a ten dzień będzie trwał aż 13 godzin i 13 minut. To no, ciekawe te liczby. E, tylko brać, brać i brać. I będzie niezwykła opowieść o niezwykłym zwyczaju. Reportaż na rano. Zwyczaj barabanienia w Iłży to nie tylko rytm. To odgłosy przeszłości, które ożywają w każdym uderzeniu o napiętą skórę bębna. Misterium dźwięku rozpoczyna się po północy w wielką sobotę. Wtedy to ośmiu mężczyzn wyrusza w wędrówkę z 17 wiecznym bębnem ulicami miasteczka na południowym Mazowszu. Zapraszamy do wysłuchania opowieści Joanny Sikory. Nie przewróci się. baraban, który używamy go jedynie tylko na wielkanoc, czyli z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. Cały rok to jest tutaj w Skarbczyku w Kościele. No także nikt do niego nie ma prawa, czyli wszyscy mają prawo. zaraz jadł. Będę chciał, przy okazji jestem do tego poliudować na pięcie skóry, bo to cały rok będzie... Hipnotyzujący dźwięk, który w noc poprzedzającą wielką niedzielę rozlega się nad zatopionym w ciemności miastem znam też ja. Zna go również mój tata, znał dziadek, pradziadek, i wiele pokoleń mieszkańców Iłży. To jest akurat dźwięk, który jest związany ze świętami wielkanocnymi w całej Iłży. Mieszkam tutaj od dzieciństwa często jako dziecko wybudzały mnie te bębny, więc teraz czuję przypływ takiej jakiejś dziwnej adrenaliny, jak właśnie mam uczestniczyć w tej tradycji. Czekam na to i jest to dla mnie coś takiego osobistego i niesamowitego do przeżycia. Przyjechaliśmy z Krakowa po 14 latach nieobecności, bo 14 lat temu byliśmy ostatni raz, więc pewnego rodzaju zmiany jakie są, są widoczne, ponieważ nowe pokolenie troszeczkę przejęło pałeczki do bemienia, ale poznałem też osoby, które 14 lat temu uczestniczyły w tym, no takie duże wydarzenie, które gdzieś tam w sercu zostało, stąd jesteśmy tutaj. Pamiętam, chłopcem byłem małym, no do szkoły jeszcze nie chodziłem i na tą chwilę żeśmy czekali zawsze. No, chciałem nie zasnąć, ale no niestety jako chłopiec usnąłem, no, ale na szczęście ojciec mnie obudził i słyszałem ten pierwsze barabanienie. To barabanienie utkwiło mi w pamięci do tej chwili. Taka radość naprawdę usłyszeć ten dźwięk tego bębna Od lat niezmienionej absolutnie zmieniają się osoby, które bębnią. Kocią z blachy miedzianej, obciągnięty skórą, rybientą lub bydlęcą. No około metra. I ciężki jest nosić. No, no ona będzie luźniejsza. To ona ściągnie się, będziemy brać do grania, to się naciągnie i ona zawsze będzie sztywniejsza. Siedem tymi pałkami, a ja ósmy. Ja nadaję ryt, solista. Mówią, że kapelmisz, a ja nie jestem kapelmiszem, tylko prowadzącym ten zespół. To jest pewien rodzaj zaszczytu, którego Iłżak może dostąpić, bo to też trzeba podkreślić, że ci, którzy barabanią, to są ci, którzy albo pochodzą z Iłży, albo w Iłży się urodzili, chociaż co niektórzy nawet w Iłży nie mieszkają w tej chwili, ale trzeba tutaj spełniać określone kryteria, które są narzucane już wielowiekowo i w barabanieniu też biorą udział tylko mężczyźni, przynajmniej do tej pory tak było. Od 1967 roku... Jak wstąpiłem do Ochotniczej Straży Pożarnej, tak o tamtej pory chodzę no, z przerwami na wojsko. No, tam jak były dzieci małe, nieraz ominąłem, ale starałem się no, być co roku, jak tylko byłem zdrowy i w ogóle. No. Dziadek był barabaniarzem. To jest tradycja rodzinna przekazywana z ojca na syna bardzo często i dlatego... Miałem ten zaszczyt, że mogłem dostać tę pałkę do ręki i zagrać na tym bębnie. Pan Marian Rachudała to jest tak jakby moim drugim tym kapelmistrzem od tego, a ja jeszcze chodziłem za Franciszka Zaborowskiego. Chłopaszkiem byłem, grali. To człowiek słuchał, osłuchało się tam. Chodzić z nimi nie wolno było, bo gówniarzy nie brali. Wyganiali, ale z daleka się słyszało. Ten naryt wszedł w ucho i zaszła potrzeba, bo ten mój poprzednik chory był, już nie mógł chodzić. No to ja tam grałem. On chodził, ja grałem, ale na ulicach gdzieś, a przy kościele to już on. Żeby się nie pomylić, żeby to on. Ale od stanu wojennego ja wszędzie grałem. I to tak wyszło w krew i się gra. No, nadaje taki dźwięk y, solista, a my pałkami uderzamy. Raz i raz i raz dwa trzy i raz i raz i raz dwa trzy o coś takiego. To jest sobota wieczór, my się zbieramy przed godziną dwudziestą ja czwartą. <głos> <głos> Czyli o dwudziestej pierwsze granie jest o dwudziestej No i chodzimy tak aż do szóstej rana. Przed szóstą gramy przed kościołem. Zaczyna się mszara dyrekcyjne. my kończymy granie odnosimy ten baraban tutaj do skarbczyka i zaczyna się proces jak święto. Na pewno baraban nie jest tak stary jak sam baraban, czyli sam zwyczaj mógł się narodzić już w wieku XVII, bo z tego wieku jest bęben. Bo to w środku, jak robiliśmy remont, tam była wybita data 1638 albo 1838. 683, bo to było zbite już, w tej chwili nie widać tam nic, bo robił spawasz spawanie tego bębna, bo blacha pękła. Oj, to to zeszło i, i ma te daty, no ale to osobiście widziałem, 1638 albo 1683, XVII wiek i tak nie wiadomo skąd to się wzięło, skąd się on wziął i w kościele. No, jedni mówią tak, drugi mówią tak. A no, że ktoś zostawił, ktoś tego. A ja myślę tak. Wiłszy na zamku wojska rakoczego były przecież. I tatarzy byli. I kiedyś, przecież, na filmach się tych starych widzi, jak idą z takim bum, bum, bum, bum. Tak balą. No, i albo ktoś zgubił, albo ktoś zostawił specjalnie, bo takiej tradycji w Polsce, w kościołach nie było. A jaka prawda, to nikt nie wie, bo chcieliśmy się dowiedzieć kiedyś, tu proboszczany, nie tego, bo inny. To, mówi, to jest pogańskie zwyczaje Istno Święte mówi, że jak Jezus wstawał, to pękały skały, dudniła ziemia, to my, żeby odtworzyć to, to no to dudnimy w barabany. <ścoughs> I przekazujemy ludziom, że skończył się czas smutku, zadumy, a nastał czas radości, bo Jezus zmartwychwstał. No ogłaszamy wszystkim. To jest takie właśnie nawiązanie do Ewangelii według Świętego Marka, ale kiedy popatrzymy na ten zwyczaj, to może się okazać, że jest to taka praktyka, która związana jest po pierwsze z instrumentem, barabanem, który jest wykorzystywany do obrzędu i też do komunikowania tego, że jeden czas się kończy, a drugi zaczyna i że musi być to przejście, bo tak, to nie byłoby tego oddzielenia, no nie może tak być, prawda? Podobnie tak, jak z Sylwestrem. No też czujemy wewnętrznie, że kończy się coś, i zaczyna następne. I tu wielka noc jest podobnie, to znaczy kończy się post, kończy się ten smutek, zaczyna się ta radość, oczekiwanie na to, że plony zaczną wzrastać, że to życie zacznie się pojawiać i też trzeba tą przyrodę pobudzić. No i właśnie w jakiś sposób? No, są różne sposoby, na przykład ogień, woda, ale też i dźwięk, który może tą przyrodę tak wzbudzać. Ważną kwestią jest też oczywiście historia tego miasta. Ponieważ Iłża doznała wielu tragedii i myślę, że Barabaninie ma też taki relikt takiego obrzędu mitycznego, to znaczy okrąża się miasto, robi się takie wielkie koło i to jest taki krąg chroniący przed nieszczęściami. Albo też i ze względu na to, że tak wiele nieszczęść Iłża spotkało, no to nie chcemy, żeby kolejne nieszczęście nawiedziły to miasto, więc musimy to miasto ochronić i dlatego to zło właśnie tym bębnem przepędzamy. Nie, pani Maria, trzymamy stałe miejsce dla pana. Mój dom barabaniarzy odwiedzają zawsze jako pierwszy, dlatego że mój dziadek był barabaniarzem. Barabanił na pewno przed wojną. Nie wiem jak długo dziadek barabanił z racji tego, że był i strażakiem, bo też wielu z barabaniarzy, którzy brali udział w barabaniu, było strażakami, ale co istotne był też członkiem orkiestry i Iłżeckiej, która była wcześniej orkiestrą strażacką od założenia do lat 70 bodajże. I wielu z tych muzyków orkiestry brało udział również w tym barabanieniu i oni włączali się czynnie w tę tradycję. Chodzimy w całym mieście. Po na osiedle Domków Jednorodzinnych, tam Zawady i Łazińska tutaj, Panny Marii, Wójtowska, Turynek i do Kościoła. Także... Co trochę przystajemy i gramy, no tam wychodzi, ja wiem, trzydzieści parę przystanków no. i gramy tak z 5 minut, więcej nie, no bo trzeba, I trzeba iść dalej, najgorzej musimy się śpieszyć, jak jest zmiana czasu i godzinę wcześniej, godzinę później. Jak sam raz wypadnie Wielkanoc no to mamy godzinę krócej, a to musimy szybciej. No. Przez to odwiedzanie tych stałych przystanków my wspominamy osoby, które zmarły. To znowu nawiązanie do martwych stanu, do tego życia wiecznego. Osoby zmarłe, które kiedyś chodziły z bębnem, bo rodziny, które odwiedzamy często właśnie w jakiś sposób z barabaniarzami są powiązani. Ludzie mówią, że za okupacji chodzili strażacy, ale mnie bynajmniej to się nie chce wierzyć w to bardzo, bo za okupacji jak zmierzch się robił, nie wolno było w domu światła świecić. A jeśli światło się świeciło, to okno musiało być szczelnie zasłonięte. A tym bardziej z chodzić, jak go słychać o kilkanaście kilometrów no to też chyba nie pozwoliliby Niemcy, prawda? No ale ludzie mówią, że chodzili, że straż chodziła. No, straż miała prawo chodzić w nocy, wieczorem, no bo pełnili służbę. Nie zachowały się żadne źródła, nie zachowały się żadne opisy z tego, co ja słyszałem. Podobno podczas okupacji Niemcy nie zabraniali barabanienia. Na pewno też nie było elementu towarzyszącego podczas okupacji, czyli huku, petard, wystrzałów. Pierwszy rok pandemii, nie graliśmy, no bo zakaz był w ogóle zgromadzenia się. Straszyli tam po 3000, po ile się nie pamiętam już dokładnie. No to mówimy, nie pójdziemy. I pierwszy rok po ogłoszeniu stanu wojennego. Ale później tuśmy chodzili, czyli chodziliśmy na posterunek i o zezwolenie. No zezwolenia nam nie chcieli dać, bo no jak zezwolenie? Tylko taki komisarz był, to w stanie wojennym, co te komisarze były. Taki komisarz z Radomia był, mówił panowie, zezwolenia nie dostaniecie. Ale mówię, jeśli pójdziecie, i ktoś zadzwoni, że no to nocną, aresztujemy was wszystkich. Jak uważacie, a to, no nie boimy się, że za Pójdźmy, ale nikt nie zadzwonił, nikt, a nikt. No i. Później od tamtej pory już nie chodziliśmy się prosić, teraz znów po wypadku to musimy znów chodzić, bo i do burmistrza, bo nasza wina. Na ulicy, po zamczy, pod latarnią gramy, ale chodnik taki był wąski, że ledwo ten bęben się zmieścił. no to. Dwóch czy trzech stało na jedni. A będę na chodniku. Na nic. A tych trzepnął samochód. A dlaczego? Jak gramy, to jesteśmy nachyleni. Ja nie widzę co tam jedzie. Jeszcze pod latarnią. A jechały. Do się nie Czepnął jeden. Biednicę pękniętą, mój wnuk, nogi połamane, co półtora roku leżał w uchu. A no no, no, no, no, przez takiego jednego, ale cóż. Im nic nie zrobili. Tam w sądzie sąd niby ukarał, ale to, to, to symbolicznie moim zdaniem. A tych chłopaków pokrzywdzonych po 250 zł mandatu. Ale mandat dostali nie na mnie, tylko dopiero po pół roku. Pech chciał, że kiedy po raz pierwszy chodziłem za bębnem, no to niestety zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, którego byłem świadkiem. Ja stałem dwa, może trzy metry od grupy Barabaniarzy. No widziałem to na własne oczy. To było naprawdę takie dramatyczne przeżycie, dlatego że uświadomiłem sobie, że gdyby ten samochód skręcił, to na przykład mógłby wjechać we mnie. Spojrzałem na tych ludzi, i spojrzałem na bęby. I nagle sobie uświadomiłem, że być może jestem świadkiem tego, że ta tradycja właśnie zaniknie, dlatego, że na przykład barabaniarze nie będą chcieli już w przyszłym roku wyjść na miasto. Bardzo to mnie podziałało i chciałem zrobić coś dla barabaniarzy, dla tej tradycji, żeby ona nie zaginęła. No Przede wszystkim zacząłem... Zbierać to, co do tej pory się ukazało na temat nie okazało się, że nie jest to wiele, zaczęły mnie interesować najdrobniejsze szczegóły, taka zwykła dociekliwość i również też pamiętam, jak dziś odwiedziłem baraboniarza, który najbardziej ucierpiał i zapytałem go, czy ktokolwiek w ogóle go odwiedził, okazało się, że nie. Później też rozmawiałem z barabaniarzami, ponieważ ja byłem tego zdania, że oni naprawdę nie zechcą wyjść na kolejne barabanienie i ta tradycja no, po wielu wiekach została przerwana. I być może to sprawiło, że w roku następnym znowu zjawiłem się na barabanieniu, no i otrzymałem szansę bicia w bęben. I byłem przekonany, że tylko raz zabębnię i będę musiał tą pałkę oddać komuś innemu. No ale na drugim przystanku również barabaniłem, przeszedłem próbę, biłem równo w rytmie, pomyliłem się raz, ale nieznacznie nikt nawet nie zauważył. No i tak się stało, że przeszedłem całą drogę, o czym wcześniej nie wiedziałem. I tak właśnie zostałem barabaniarzem, zdobyłem zaufanie innych barabaniarzy i też no, okazało się, że mam to wyczucie rytmu, czyli to co każdy barabaniarz musi posiadać. Dopiero teraz ten babula to tak nas ściąga tu, tam, ale tak, to niech się nie interesuje. Burmistrz niby coś tam obiecuje. My nie chcemy pieniędzy, my nie chcemy datków żadnych, tylko skórę musimy sobie kupić. Jeśli nam ktoś nie podaruje, a żeby kupić, no to tam ten 10 złotych, ten pięć złotych, z tych co chodzimy oczywiście, tak nie wyciągamy ręki do nikogo. No. A moim zdaniem, jeśli to jest tradycja, tak władze powinni się zainteresować. Ta skóra to była ze 3 lata temu, bo jak nam pęknie, raz był taki rok, Pękła gdzieś w trasie, no to dobrze mieliśmy drugą. Założyliśmy w nocy. Ta druga skóra przy samym kościele. czasła już, no już nie było grania. Zmiana skóry jest. Trzeba ją wygarbować, czyli wyprawić. Nie tak wygarbować jak na buty, bo musi być na surowo tak bez sersi, bez niczego, no a później trzeba oprzywać. Do tej pory to było łatwiej, bo tak były konie, były krowy, to tam padło komuś coś, ktoś, coś cielaka, zabił to. Skórę nam podarował, bośmy kupili. A teraz koni nie ma, krów nie ma, a z traktora skóry nie weźmie. Czyli trzeba dbać o tę skórę. Robiliśmy to, to we trzech, ale już tych dwóch odeszli. Zostałem sam, a tym młodym się nie chce. Co ja miałem zamiar odejść, zostawić to w to spokoju, no to muszę dalej, bo musi ktoś to robić. No. A tradycja jest tradycją, trzeba utrzymać tę tradycję, trzeba promować ich, że, że coś się dzieje. To nie jest tak, że tradycja trwa wiecznie. Ona naprawdę może zostać przerwana. Może coś takiego nieoczekiwanego się wydarzyć, co położy kres tym wszystkim działaniom, które były do tej pory. Popatrzmy na grancarstwo iłżeckie. Przecież ono zupełnie zamarło. Mieliśmy w że też tradycję Emaus, czyli tych pielgrzymek za miasto, też w okresie wielkanocnym. No niestety to też zostało przerwane. I wiele jeszcze innych historycznych tradycji, które niestety do dnia dzisiejszego nie przetrwały. No, kiedyś, jak mówię, z tymi kolegami starszymi, to byśmy mówili, że będziemy dotąd chodzić, dotąd grać, dopóki nam się ustarczy. No, ale jak się zobowiązałem chodzi, no to chodzę. To muszę utrzymywać, a to ja? Ile mam? O, jestem stary. Aż wstyd powiedzieć, że jestem taki stary dziad, jeszcze mu się chce chodzić mną w noc. 85. Bo 80. brakuje? Nie brakuje. I... Może być to przeżycie właśnie takie duchowe, religijne, w zależności czy rozmyślamy nad tą wielką tajemnicą życia i śmierci i tego, że śmierć da się pokonać. I może być to też takie nasze własne przeżycie. To jest idealny moment na to, żeby zastanowić się, w którym miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy. Tam naprawdę wiele ważnych pytań można sobie zadać i jednocześnie przeżyć ten zwyczaj. Jest to taki pewien też rytuał, w tym sensie, że gdyby go nie było, to mogłoby się coś stać złego. Tak można go też odbierać, bo przecież ten zwyczaj po coś jest. Słucham. dziękuję bardzo. Dziękuję za No Trochę czuję zmęczenie, bo to trzeba się nachodzić. Ale wytrzymuję się. Spać się bardzo nie chcę. Jak wychodziłem, kawę wypiłem mocno. No i ja się wytrzymuję jakoś, no cóż. Słychać ptaszki, ładnie świerkają. No to się kończy. Zbliżamy się do kościoła. Jeszcze w rynku to zabębnimy. No i tam przed wielkimi drzwiami będziemy kończyć, będziemy bębnić, aż procesja wyjdzie. Ksiądz. No troszkę dalej może tam. Kiedy przechodzimy drogą krajową, czasem się zdarza, że ktoś podróżujący na trasie Warszawa-Rzeszów po prostu się zatrzymuje. Mieliśmy taki przypadek, że zatrzymał się pan Tirem. Powiedział, że się ożenił w że jego żona pochodzi z Iłży i chciałby, żebyśmy dla niego zabarabanili i on sobie, żeby mógł zrobić zdjęcie i to nagrać. I my faktycznie stanęliśmy przed tym Tirem i zaczęliśmy bębnić. Pani starsza mówi tak, jakie to uroczy jest, jakie to jest, mówi... Jakoś ona to nazwała, I tajemnicze, tu noc, cisza, a tu naraz raz, łup, łup, mówi, da się coś robi w sercu. Magia tego rytmu polega na tym, że on idealnie się zgrywa z ciałem. Nie wiem jak to wytłumaczyć, to po prostu trzeba poczuć. Kiedy się uderza w ten bęben, ten rytm tak jakby był dopasowany do ciała, to znaczy nie trzeba aż takiego wysiłku wkładać w, w samobicie. Jego się nie da nauczyć, jego trzeba czuć. Naprawdę jak Ktoś próbuje się go nauczyć, to nie odegra go na bębnie. I też ważne jest to, żeby bić z innymi baraboniarzami w tym samym momencie. W tym samym momencie uderzać w membrany, bo jeżeli nie, to ten dźwięk nie będzie taki czysty. Czyli tak jakbyśmy tworzyli jedno takie ramię, że siedem ramion jest tak naprawdę jednym. Elementem tradycji też jest przestrzeń i tu mówimy o przestrzeni miasta, miasta średniowiecznego, to jest jedna kwestia, a druga to jest to, że juża położona jest w Dolinie i właśnie dźwięk niesie się po rzece. Podobno, kiedy stoimy na moście na ulicy Tatarskiej, to słychać barabanienie aż w jedlance, czyli po rzece ten rytm się niesie kilka kilometrów. Podobno z odległości pięciu kilometrów aż jest słyszalny. to jest naprawdę bardzo dużo. Drugą kwestią jest to, że właśnie iurza położona jest w Dolinie, więc ten dźwięk też rezonuje pomiędzy tymi dwoma wzgórzami. I na dowód mogę przywołać takie miejsce na ulicy Wójtowskiej, gdzie idziemy tak trochę pod górkę i rzeczywiście słuchać jak ten dźwięk rezonuje od wzgórza zamkowego. Co roku wstajemy o tej porze, żeby przywitać święta, w ogóle barabaniarzy. Także mamy taką tradycję co roku. To już jest końca, jeszcze rynek chyba został, tak? Rynek i do kościoła już. Do kościoła. No, normalnie panowie przychodzą i barabanią mu nas To 6 lat. No tak, idziemy tak. do kościoła. No idziemy do święta. kościoła właśnie. Tak, bo no może by się nie wstało, ale witamy, to idziemy do kościoła. O tej porze się czasu nie liczy. 5.44 przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć, bo piękna pogoda. Pochodzimy z okolic Jurzy, ale tak naprawdę teraz cieszę się, że mogę przekazać dzieciom. Pierwszy raz właściwie się dowiedziały o czymś takim jak tarabanienie, u nas w domu o tym się mówiło, gdzieś tam po nocy się słyszało jednak y, odległość y, i nie zawsze można było uczestniczyć w takim wydarzeniu. Także no, powiem szczerze, że jestem wzruszona. Wcześniej te pochody były więcej mieszkańców, brało udział. No było bardzo dużo. Mm -hmm. Zadra już takie no ale tutaj ludzie czekają. Jesteśmy przed kościołem. No i czekają na razu uroczyste I W zasadzie o to chodzi w tym barabaniniu, że budzimy mieszkańców, bo Jezus żyje. Cieszmy się. Tam gdzieśmy zachodzili do pani dziadka zawsze, bo to już tradycyjnie było. Dziadek, jak już ostatnie lata to tak zagraliśmy tak pod oknem, bo tam po cichutku podeszliśmy po samo okno na podwórku. Wychodził, no skończyliśmy. Już mamy iść. Dziadek moi panowie, jeszcze raz, bo mogę nie doczekać przyszłego roku. Ta, to nas podbudowywało, bo że ludzie chcą, że mają chęć, żebyśmy grali. Parabanienie też jest czymś takim, co przetrwało, że jest ta wymiana pokoleń, no, że ten zwyczaj też może właśnie trwać wiecznie, takie nawiązanie do pokonania śmierci. Reportaż Joanny Sikory, Barabaniarze. Opowiadali Marian Rachudała, Aleksander Chudzikowski, Łukasz Babula i Tomasz Pietrzykowski. Promocja. O poranku o 8.30 w niedzielę zapraszam do ogrodów sztuki, pachnących historią i nowoczesnością, różami i jaśminem, szumiących brzozami i klonami, w towarzystwie ptaków, pszczół, czasami motyli. Natura, przestrzeń, piękno. Niedziela, 8.30, ogrody sztuki, a może sztuka w ogrodzie. Zapraszam, Maja Kruczyńska. Autopromocja Poranek w Polskim Radio 24. Ależ będzie pytanie i będzie odpowiedź. Wielkanoc zaczyna się od kobiet, które jako pierwsze przyszły do grobu Jezusa i odkryły pustą przestrzeń pełną tajemnicy i pełną nadziei. W audycji Sylwii Sułkowskiej przyjrzymy się roli kobiet w opowieściach o zmartwychwstaniu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 pewnego rozpaczy, pewnego rozżalenia. Skończyła się historia cudownego słuchania mistrza uzdrawiającego, a jest mistrz pobity i zakrawiony i leży. I teraz w takim stanie, kiedy one przychodzą, można powiedzieć z miłością, ale no, skoro z wolnościami, to bez nadziei, że w tej chwili zmartwychwstał, prawda? I kiedy one przechodzą i widzą pusty grób, no, muszą się zmierzyć z tym, czy wierzą, że zmartwychwstał, czy właśnie, tak jak mówi w pewnym momencie Maria z Magdali, czy zabrano go